Twój dom. Życiowa inwestycja. Hoffman Estates. Nowe na rynku czteropokojowe kondominium. Nowa kuchnia i łazienka. Trzecie piętro. Prywatny parking. Balkon. Korty i basen w sezonie. Nabywcom posiadającym zdolność kredytową wystarczy 3,5 tysiąca pierwszej wpłaty. Rata za zaciągniętą pożyczkę hipoteczną wyniesie jedyne 320 dolarów miesięcznie. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Illinois Star of Zadzwoń. Zobacz. Kup 847-647-4000 847-647-4000 847-647-4000 Lub w internecie pod adresem posiadłość.com Z miłości do nieruchomości Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość Przy mikrofonie Tomasz Dodziński I Wiktor Klepcarz Bieżące wiadomości z rynku nieruchomości. Porady i sugestie. Co wiedzieć trzeba, gdy przyjdzie potrzeba. Zapraszamy. Wiadomości z rynku nieruchomości. Kolejna stracona ulga w planie podatkowym GOP wywołuje gniew. Gwałtowny wzrost cen domów w sierpniu. Nieznaczny wzrost wskaźnika własności domów w trzecim kwartale. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast rezygnuje z 19 przepisów, aby przyspieszyć odbudowę po klęsce żywiołowej. Gotówka to nie wszystko, jeśli chodzi o sprzedażę nowych domów. Większość uwagi wokół projektu republikańskiej reformy podatkowej koncentruje się na ulgach z tytułu odsetek od kredytu hipotecznego oraz podatkach stanowych i lokalnych. Jednak podczas posiedzenia Komisji Izby Reprezentantów, które odbyło się w tym tygodniu, pojawiły się ostre komentarze na temat innego przepisu wstrzymującego ulgę z tytułu strat spowodowanych zdarzeniami losowymi. Kongresmen Mike Thompson z Partii Republikańskiej z Kalifornii był oburzony. Projekt reformy zakłada eliminację tej ulgi dla ofiar huraganów Harvey, Irma i Maria. W sierpniu ceny domów w całym kraju znacznie wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego. Najnowszy indeks cen domów firmy Standard Poor's CoreLogic case Schiller pokazał, że ceny wzrosły o 6,1% w ujęciu rok do roku. Wzrost w lipcu wyniósł 5,9%. Zdaniem Davida Blicera, dyrektora zarządzającego i przewodniczącego komitetu indeksów S&P Dow Jones, zatrzymanie wzrostu w cen nieruchomości wydaje się być niemożliwe. Zwraca on uwagę, że większość cen w pozostałych sektorach gospodarki ledwo się zmienia w porównaniu do sektora nieruchomości. David Blitzer ostrzega, że wskaźniki przystępności cenowej zaczynają się obniżać, co wskazuje, że liczba kupujących maleje. Wskaźnik własności domów w kraju wzrósł do najwyższego poziomu od 2014 roku. Zgodnie z nowymi danymi liczbowymi Biura do spraw Ewidencji Ludności wskaźnik własności domów wyniósł w trzecim kwartale 63,9%, w drugim kwartale 63,7%, a w trzecim kwartale zeszłego roku 63,5%. Te skromne wzrosty świadczą o powolnej poprawie w porównaniu do poziomu odnotowanego w drugim kwartale 2016 roku, kiedy to wskaźnik własności domów spadł do najniższego poziomu od 1965 roku. Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast ogłosił plan zniesienia 19 przepisów wykonawczych i administracyjnych, aby pomóc społecznościom w odbudowie zniszczeń spowodowanych huraganami Harvey, Irma i Maria. Zdaniem Departamentu nigdy wcześniej nie zniósł on tak wielu przepisów jednocześnie. Co prawda po wcześniejszych katastrofach Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zgodził się na pewne indywidualne zwolnienia, to jednak Neil Recklew, zastępca sekretarza powiedział, że tegoroczne huragany są bezprecedensowe. I wymagały niezwykłej reakcji. Jak wynika z analizy danych Biura do Spraw Ewidencji Ludności przeprowadzonej przez Krajowe Stowarzyszenia Budowniczych Domów, mniej niż 5% sprzedaży nowych nieruchomości w kraju w ostatnim kwartale to sprzedaży za gotówkę. 14% sprzedaży nowych domów w trzecim kwartale było zabezpieczonych przez Federalną Agencję Mieszkaniową, a ponad 72% sprzedaży nowych domów zostało sfinansowanych tradycyjnymi kredytami hipotecznymi. To najwyższy udział od trzeciego kwartału ubiegłego roku. Posiadłość.com dom, w Zobaczę nieraz, że to znasz, tak ty to znasz. Mój dom, w którym piszę tak. Mój dom, w którym kocham nieraz, że to znasz. Mój dom, moje szczęście. Oczy jak to jest. posiadłość.com Inspiruje nas życie. posiadłość.com Twój dom. Życiowa inwestycja. Uwaga! Wielka okazja tygodnia. Elk Grove Village. Nowo zgłoszony do sprzedaży, duży, trzysypialniowy dom parterowy z dwiema łazienkami. Dom jest po kapitalnym remoncie. Nabywcom posiadającym zdolność kredytową wystarczy 9 tysięcy pierwszej wpłaty. Zadzwoń. Zobacz. Kup 847-647-4000. 847-647-4000. 847-647-4000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 Moje szczęście. oczy jak to jest. Posiadłość.com Inspiruje nas życie. Posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości. Jak przyszłość północnoamerykańskiego układu wolnego handlu wpłynie na sektor nieruchomości? Czego rynek realnościowy potrzebuje od przyszłego przewodniczącego banku centralnego? Rzes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych ponagla kongres do podjęcia działań w kwestii podmiotów sponsorowanych przez rząd. Badanie ujawnia wzrost liczby przeprowadzek na południe kraju. Wzrost liczby niezamieszkałych nieruchomości może sygnalizować malejące ograniczenie zapasów rezydencyjnych. Co stanie się z rynkiem realnościowym, jeśli prezydent Trump wycofa Stany Zjednoczone z północnoamerykańskiego układu wolnego handlu nafta? Niepewność już doprowadziła do wzrostu kosztów drewna kanadyjskiego, co z kolei wywiera presję wzrostową na ceny nowych domów. Brian Friedman, profesor do spraw finansów nieruchomości z Georgetown University, powiedział, że mogą pojawić się pewne problemy. Według Business Insider cena kanadyjskiego drewna iglastego skoczyła do najwyższego poziomu od 4,5 roku. Thanks. <laughs> Prezydent Trump nominował Jerome Powell'a na następcę Janet Yellen, piastującą stanowisko przewodniczącej rezerwy federalnej. Danielle Hale, główna ekonomistka Realtor.com powiedziała, że następny lider banku centralnego powinien być bardzo podobny do Janet Yellen, aby był dobry dla branży nieruchomości. Jej zdaniem kupujący i sprzedający skorzystaliby na przewodniczącym, który podobnie jak Janet Yellen koncentrowałby się zarówno na informacjach przychodzących, jak i komunikacji ze. Wnętrznej. Prezes i dyrektor generalny Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych naciska kongres, aby ten uchwalił reformę finansowania budownictwa. David Stevens w swoim zeznaniu przed podkomisją Izby Reprezentantów powiedział, nadszedł czas na podjęcie działań w kwestii kompleksowej reformy legislacyjnej. W dalszej wypowiedzi stwierdził, że tylko kongres może zapewnić legalność i zaufanie publiczne potrzebne do długoterminowej stabilności zarówno na pierwotnych, jak i wtórnych rynkach kredytów hipotecznych. David Stevens wskazał, że od 10 lat podmioty sponsorowane przez rząd są objęte ochroną majątkową. Dodał on również, że utrzymanie rozszerzonej ochrony jest ekonomicznie i politycznie niemożliwe. Nowe badanie wniosków o kredyt hipoteczny przeprowadzone przez internetowy rynek kredytów Lending Tree, śledzący kierunki przeprowadzek z bieżącego stanu zamieszkania, ujawniło tendencję migracji na południe kraju. Dla 18 z 50 stanów Floryda była nowym miejscem docelowym numer 1. Na przykład wśród mieszkańców Nowego Jorku 21% osób, które chcą się przeprowadzić do innego stanu, wybrałoby Florydę. Badanie przeprowadzone przez Lending Tree pokazało, że Texas ma największy odsetek mieszkańców, którzy chcą się przeprowadzić, ale tylko w obrębie własnego stanu. Ponad połowa amerykańskich rynków realnościowych odnotowała wzrost rocznego wskaźnika pustostanów. Eksperci z Atom Data Solutions twierdzą, że jest to znak, iż problem ograniczonej liczby zapasów nieco maleje. Zdaniem firmy pod koniec trzeciego kwartału prawie 1 400 mln domów było niezamieszkałych. Podczas gdy liczba ta nieznacznie spadła w porównaniu do ubiegłego roku, wskaźniki pustostanów wzrosły w stosunku do roku poprzedniego w 80 ze 149 obszarów metropolitarnych. Darren Blomquist, wiceprezes Atom Data Solutions twierdzi, że jest to dowód na to, że zjawisko niezwykle ograniczonych zapasów na niektórych gorących rynkach zaczyna nieco ustępować. Wśród rynków, na których wskaźnik pustostanów poszedł w górę, znajduje się San Jose, San Francisco, Los Angeles, Boston i Denver.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 I to już wszystko na dzisiaj. Usłyszymy się ponownie jutro w niedzielę o 11.15 przed południem. Dziękując Państwu za uwagę, życzymy wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia.